Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego oraz kolejny, drugi odcinek z serii Podcastowe Świąteczne Horrory. Tak jak zapowiadałem przed tygodniem, no, miałem w tamtym momencie rozpiskę na co najmniej dwa odcinki. Dziś wiem, że to będą co najmniej trzy a być może nawet cztery odcinki w tym roku, ale nie uprzedzając faktów zapowiadałem, że powrócę, oto powracam z dwoma y, historiami czy z dwoma podcastami, y, które miałem w pierwotnym planie, ale y, troszeczkę go sobie też, przyznam otwarcie, zmodyfikowałem, dlatego, że postanowiłem do dzisiejszego odcinka dorzucić jeden podcast, który został mi polecony y, przez Kubę z popkulturowej papki i y, y, y, przejdę przez y, te podcasty po kolei Zaczynając od podcastu, od odcinka, który jest najbardziej zbliżony do tego, o czym opowiadałem w minionym odcinku przed tygodniem, a mianowicie od podcastu Cabin Tales który jest wyprodukowany, jest autorstwa niejakiego Tomasa Hale'a z Stoma Thomas Hale Productions i to jest podcast Antologia Grozy, która no, serwuje nam różnego rodzaju historie, czasem są to opowiastki dosłownie kilkuminutowe, takie małe, króciutkie opowiadanka, czasem są to dłuższe opowieści. No i w 2023 roku, w grudniu, czyli w zasadzie zaledwie kilka tygodni po starcie tegoż projektu, bo on wystartował w październiku 2023 roku i doczekał się w sumie ponad 20, chyba obecnie to jest 25 odcinków, dostaliśmy odcinek świąteczny. Odcinek świąteczny, który jest akurat trochę dłuższą formą, bo on składa się tak naprawdę z dwóch konkretnych segmentów, które stanowią oczywiście pewną zamkniętą całość. No i tenże spin-off, bo on tak jest tytułowany w ramach całej serii Cabin Tales, zatytułowany jest Underneath the Christmas Tree. No i powiedziałem, że to jest rzecz zbliżona najbardziej do, z, z tych wszystkich dzisiejszych od podcastów, odcinków, o których Wam opowiem do tego, o czym opowiadałem przed tygodniem, no bo to jest w zasadzie taka pełnoprawna audiodrama, pewnoprawny audiobook czy słuchowisko, tak bym mógł to nazwać. I to jest historia, która jest bardzo świąteczna i Zaczyna się w sumie bardziej jak kryminał, ale te horrorowe nuty też będą tutaj bardzo wyraźne. Powiedziałem, że formalnie jest to zbliżone do tego, co o czym opowiadałem Wam w zeszłym tygodniu, dlatego, że tak jak mówię, ten odcinek, czy w zasadzie ta, ta dylogia, ale umownie no nazwijmy to odcinkiem, no bo to jest jedna zamknięta całość, jest wykonana świetnie. Jest to rozpisane na głosy, świetnie zagrane, bardzo dobrze udźwiękowione. Czuć tutaj, że za tym podcastem stoi, stoi też studio, które zajmuje się realizacją dźwięku. Ono no też chyba zresztą produkuje różnego rodzaju animacje i nie tylko. Także czuć od pierwszych chwil, że to są doświadczeni ludzie, jeżeli chodzi o tę warstwę produkcyjną. No i tradycyjnie ja zacznę od określenia tego na ile ta historia jest świąteczna. No i od razu Wam zapowiem, że tak jest totalnie świąteczna i to czuć od pierwszych minut, dlatego, że tutaj głównym bohaterem jest policjant Manny, który pracuje w Wigilię, no i w zasadzie nic początkowo nie zwiastuje, że będziemy mieli do czynienia tutaj z jakimś niepokojącym czy hardkorowym wieczorem, do momentu, kiedy w komendzie nie pojawia się pewna zakrwawiona kobieta, co uruchomi cały ciąg różnego rodzaju zdarzeń, które także będą sięgały gdzieś w pewną historię z przeszłości. O, cała opowieść jest naprawdę bardzo mocno świąteczna, bo i tutaj mamy, wiecie, to miejsce akcji, czy, czy czasowe umiejscowienie akcji, tak bym może to doprecyzował w Wigilię, ale tak naprawdę cała historia fabularnie kręci się wokół, nazwałbym to gwiazdkowego prezentu, bo także jest to tytułowane w tejże historii. I tradycyjnie dla tej serii ja nie będę wchodził w jakieś meandry fabuły, dlatego że no cała historia wiecie, jest rozpisana tam na około 40 minut i nie chcę Wam po prostu psuć zabawy, bo będę zachęcał Was, żebyście po nią sięgnęli. Tak jak wspomniałem, ona zaczyna się bardzo mocno jak kryminał, bo... To, co w, dla tej historii jest specyficzne, to to, że ona jest prowadzona, powiedziałbym, tak mocno niechronologicznie i w podziale na pewne fragmenty opowieści, które dopiero w, w trakcie słuchania zaczynają nam się układać w pewną większą całość. I tak jak mówię, trochę jak w, wiecie, w klasycznym slasherze, My będziemy mieli tutaj historię w teraźniejszości, właśnie w ten wigilijny wieczór, która jest konsekwencją tak naprawdę wydarzeń z przeszłości no i to jest naprawdę nieźle rozpisywane przy czym wymaga trochę uwagi bo mam wrażenie, że przez to jak całość jest podawana no to momentami jeżeli gdzieś uciekniecie myślami no to ja nie wykluczam, że będziecie mieli to co ja miałem czyli po prostu będziecie się w stanie gdzieś tam zgubić w całej tej historii, która wiecie nie chodzi o to, że ona jest jakaś bardzo mocno skomplikowana, ale przy no pewnej grupy postaci, którą tutaj dostajemy przy licznych głosach się zmieniających ciągle, przy tych zmieniających się płaszczyznach czasowych, no to zanim mi to momentami powskakiwało na właściwe miejsca, no to minęła chwila, ale tak jak mówię, jest to całościowo rozpisane całkiem kompetentnie, całkiem zmyślnie bym powiedział. Jest tutaj do tego dosyć interesujący motyw, bo to, że nasz główny bohater jest policjantem, no będzie miało tutaj znaczenie w tejże fabule, bo, bo można powiedzieć, że to jest jeden z tematów, czyli to, czy policjant, czy stróż prawa może to prawo złamać, czy może to prawo nagiąć dla swojego jakiegoś tam partykularnego interesu. No i powiem otwarcie, że to nie jest aż tak dobra rzecz, jak te trzy historie, które polecałem Wam przed tygodniem, ale jest to na pewno rzecz interesująca, a ja też postanowiłem sprawdzić, jak w ogóle wypada ten podcast Cabin Tales, no bo realizacyjnie bardzo mi się to podobało, no i byłem ciekaw, po prostu wiecie, czy te historie nieświąteczne, one będą trzymały poziom. Przesłuchałem kilku początkowych i tak jak wspomniałem, one są dużo krótsze, ale one całkiem nieźle wypadają, są całkiem klimatyczne, jeżeli chodzi o właśnie takie króciutkie, horrorowe opowiastki. Także, no, Wydaje mi się, że to jest rzecz godna uwagi całościowo. Jeżeli lubicie takie horrorowe opowiastki, to spokojnie po ten odcinek i po cały podcast możecie sięgnąć. No i w tym miejscu powinien być nieco inny odcinek, początkowo zgodnie z planem moim, ale kiedy Kuba z popkulturowej papki polecił mi Mayfair Watchers Society, a konkretnie odcinek świąteczny tego podcastu, no to ja stwierdziłem, no polecają, prosiłem o reakcje, są reakcje, no to trzeba słuchaczom dawać to, czego chcą. No i postanowiłem sprawdzić tenże świąteczny epizod. To jest ogólnie Produkcja, która jest produkowana, realizowana przez Bloody FM. Ja trochę podcastów z tej ich sieci w życiu przesłuchałem i one zawsze realizacyjnie stoją na dosyć wysokim poziomie. I to jest podcast, który jest inspirowany pracami Trevora Hendersona. Ja przyznam się o zupełnie bez bicia, że nie słyszałem o pracach tego pana, natomiast kiedy sobie zacząłem go googlować, no to też już po przesłuchaniu tak naprawdę odcinka tego podcastu, to wszystko wskoczyło mi na miejsce, no bo to jest gość, który kreuje w swoich pracach wizualnych różnego rodzaju dziwaczne potwory, a ten podcast, czyli właśnie to Mayfair Watchers Society, to jest podcast, właśnie taka też horrorowa antologia, która gdzieś tam mocno jest zakorzeniona, powiedziałbym w swoim klimacie, z tego co widzę w creepypastach, czy może gdzieś tam ponownie w jakimś analog horrorze i ona jest skupiona wokół miasteczka Mayfair, w którym no właśnie dzieją się różne dziwne rzeczy i grasują różnego rodzaju potwory. No i kiedy Kuba wspomniał, że oni chyba też mają jakiś odcinek świąteczny, ja zacząłem go szukać, no bo tutaj tych odcinków już jest dużo więcej niż w przypadku Cabin Tales, bo obecnie to jest chyba już przeszło 70 odcinków i one cały czas się ukazują na bieżąco, bo dosłownie ostatni odcinek, który wskoczył, to jest bodajże sprzed, z mojej perspektywy dosłownie 10 dni, czy może tam dwóch tygodni. To jest nieistotne. Istotne jest to, że te odcinki cały czas powstają. No i ten odcinek, o którym ja dzisiaj króciutko Wam opowiem, został opublikowany w grudniu 2023 roku i zatytułowany jest Merry Little Christmas. I tenże odcinek to jest Rzecz dosyć krótka czasowo, bo ona ma tam dosłownie, nie wiem, z, pewnie z 12-15 minut, bo w tym odcinku mamy czołówkę charakterystyczną dla podcastu, mamy także jakieś reklamy przerywnikowe i tak dalej, więc samej tej fabuły to, to podejrzewam, że dosłownie jest z 10-12 minut. I to jest w zasadzie taka etiutka, która fabularnie jest opowieścią o spotkaniu właśnie z pewnym świątecznym, jak się wydaje potworem i na poziomie fabularnym to jest dosłownie właśnie taka etiutka taka impresja, ja bym wręcz powiedział, bo tutaj trudno mówić o jakiejś większej fabule to jest po prostu bardziej taka stenka rodzajowa, ale w kontekście świątecznego horroru wypada całkiem fajnie i bardzo przyjemnie mi się jej słuchało ze względu na cały ten enturaż świąteczny bo to wypada rewelacyjnie i pod tym kątem jeżeli właśnie byście szukali sobie jakiegoś takiego króciutkiego podcastu króciutkiej historii świątecznej, no to naprawdę to jest fantastyczna rzecz tutaj fabularnie dostajemy radiowca, który pracuje gdzieś tam w świąteczny wieczór i wiecie, mamy jakieś tam świąteczne piosenki, opowieści świąteczne, czuć, że gdzieś tam śnieg mamy za oknem i tak dalej, i tak dalej. I nasz radiowiec dostaje pewien telefon, w którym mężczyzna opowiada, że jego córeczka widziała w pewnym momencie na spacerze, kiedy byli wcześniej, gdzieś tam w pobliżu latarni na śniegu elfa. No i w tym momencie nasz radiowiec podpuszcza naszego bohatera trochę, aby no może jednak poszedł sprawdzić, czy faktycznie rzeczony elf gdzieś grasuje na ulicy. No i formalnie jest to rozegrane właśnie dosyć podobnie jak mieliśmy to w Whiteout w poprzednim odcinku, czyli my uczestniczymy w takiej jednej, dosyć długiej rozmowie telefonicznej pomiędzy naszym bohaterem i naszym radiowcem. I absolutnie nie będę wchodził dalej w, fabule, w fabułę, dlatego że tak jak mówię, cała historia jest bardzo krótka, bardzo prosta, ale tak jak mówię, to co ją buduje, to cały ten świąteczny entourage, bo śnieg, muzyczka, piosenki, czas akcji, a do tego sam potwór także jest bardzo świąteczny. Co jest fajne, co mi się podobało, przy czym ja od razu tutaj zastrzegam, że ja byłem trochę zaskoczony na tle tych wcześniejszych historii, które słuchałem, tym jak mało tu jest fabuły. To jest dosłownie taka, taka historyjka skupiona na jakimś jednym potworze, ale ona nie ma jakiegoś, wiecie, wielkiego twistu, wielkiego jakiegoś, nie wiem, payoffu na koniec, nie wiem, że, że coś mamy odkrytego i tak dalej. Nie wiem, czy to jest rzecz charakterystyczna dla tego podcastu, bo powiem otwarcie, że mając tam kilka rzeczy do sprawdzenia, to ja przesłuchałem sobie tylko ten odcinek i na razie Mayfair Watchers Society zostawiłem gdzieś tam na boku i dopiero będę sprawdzał, czy nie wiem, te poz pozostałe inne historie, może tak pozostałe to, to za dużo powiedziane, ale czy inne historie y, będą bardziej rozbudowane, bo tak podejrzewam, że jest, y, patrząc po czasie trwania odcinków, dlatego że y, właśnie ten Merry Little Christmas, to chyba to little w tytule, nie jest przypadkowe, dlatego że y, no, ta historia była zdecydowanie y, krótsza niż standardowe odcinki, Mayfair Watchers Society, dlatego, że z tego co przeglądałem sobie, to czas trwania tych odcinków to jest tam od 20 do 50 minut, a czasem one mają po 2-3 części, no to, to w zasadzie cała historia to może mieć i ponad godzinę, także no, jeżeli właśnie lubicie te, takie creepypastowe opowieści gdzieś tam skupione na potworach to pewnie jest to do sprawdzenia tym bardziej, że Kuba poleca ja będę to sprawdzał w kategorii świątecznego horroru króciutka, trochę boję się użyć słowa, ale jednak popierdółka za to bardzo, bardzo sympatyczna i bardzo klimatyczna, także spokojnie po to możecie sięgnąć no i jeszcze na koniec jedna rzecz, bo w sumie tutaj Mando mi przypomniał, że Mayfair Watchers Society tak naprawdę ja słuchałem wcześniej, dlatego, że to był jeden z podcastów, który brał udział w tym projekcie boogiemanowym, o którym my kiedyś w Radiu SK żeśmy sobie dyskutowali. Tam były cztery odcinki różnych podcastów właśnie kojarzonych z Bloody FM, w tym między innymi Watchers, Mayfair Watchers Society, czy Lose Reserves Club, które kręciły się wokół boogiemana. To było przy okazji premiery tej nowej wersji filmu. No i ten odcinek Mayfair Watchers Society ja w sumie jak teraz sięgam pamięcią, to wspominam całkiem nieźle. To nie były szczyty, z tego co pamiętam w tej czwórce tych historii, ale była to rzecz całkiem niezła, więc no tak kiedy ja się zastanawiam, czy zastanawiałem się przed chwilą jak wypadają te dłuższe historie, no to myślę, że te, ten boogieman to może być też taka iskierka ku temu, że właśnie w dłuższej formie ten podcast będzie wypadał ciekawiej, bo po prostu będzie nam serwował jakąś bardziej rozbudowaną, interesującą fabułę. No ale to już Jerry z przyszłości kończy i wracam do opowieści o kolejnym odcinku o kolejnym podcaście. I na koniec zapraszam was na spotkanie z podcastem, który właśnie planowałem i w zasadzie to był jeden z tych podcastów, od którego zaczęło się to moje myślenie o świątecznych horrorach o jakiej o jako takiej dłuższej serii, a mowa o odcinku świątecznym podcastu No Sleep Podcast. I to jest podcast, ja bym powiedział już taka instytucja, jeżeli chodzi o Antologię Grozy, dlatego że on nadaje od 2012 roku i doczekał się już na ten moment chyba 23 albo 24 sezonów i y, każdy z tych sezonów ma po 25 odcinków, no więc mili Państwo, y, to jest już liczba potężna, dlatego, że y, w tych y, tam 24 sezonach 25 odcinków, czyli to już wiecie, zaraz będziemy mieli kolejny sezon i kolejny, i już pękła liczba 500, a zaraz pęknie 600 i pewnie dalej, jeżeli się nic nie zmieni. No i teraz tak, jak wypada sam The No Sleep Podcast jako, jako podcast właśnie, bo to jest w sumie ważne. To jest rzecz nieco odmienna od wszystkiego, o czym opowiadałem Wam do tej pory. I formalnie, i, i pod kątem tego, co dostaniemy w odcinku świątecznym. No Sleep Podcast to jest tak naprawdę podcast, który jest skupiony na serwowaniu horrorowych opowieści. W przypadku na przykład chociażby tego konkretnego odcinka świątecznego to jest pięć opowieści, około dwóch godzin podcastu i to są na przykład w tym odcinku wszystko takie opowieści z Reddita, gdzieś tam z jakichś wiecie, horrorowych konkursów i tak dalej, więc jakby na tym poziomie Fabularnym, no to pewnie y, to są rzeczy bardzo różnorodne i wszystko y, trochę zależy, jak się trafi, jeżeli chodzi o tą, tą część wykonania, no to też to jest prowadzone inaczej, dlatego, że to jest podcast, który tę historie ma w zasadzie zawsze czytane gdzieś tam z tego, co widzę, na głosy. Czyli wiecie, nie macie tego takiego wrażenia słuchowiskowego, bo co prawda są tutaj jakieś i dźwięki, jakaś muzyka, ale jednak to się słucha bardziej jak audiobook niż jak słuchowisko. No i The No Sleep Podcast to jest jeden z tych podcastów, który dosyć regularnie serwuje swoim słuchaczom odcinki świąteczne. No i wiecie, przy 24 sezonach, no to ja się trochę zastanawiałem, po który z tych odcinków świątecznych sięgnąć. No i postanowiłem wybrać sobie odcinek w sumie historyczny, bo z 2014 roku, a sięgnąłem po niego dlatego, że za okładkę w tymże odcinku odpowiada nie kto inny tylko Łukasz Godlewski czyli nasz znany lubiany twórca komiksowy w konglomeracie omawialiśmy już wiele jego dzieł bardzo lubimy jego twórczość no i wiecie no to była dla mnie zdecydowanie rekomendacja godna uwagi no i sięgając po ten podcast ja nie wiedziałem tak naprawdę, jak on będzie się prezentował, bo nigdy go wcześniej nie słuchałem, też o nim tylko słyszałem wcześniej. No i tak jak mówię, w tym odcinku świątecznym z 2014 roku dostajemy pięć historii, przy czym od razu zastrzegam, że w wolnym dostępie tak naprawdę usłyszymy pełne historie 3, dlatego że pozostałe dwie historie one są tylko i wyłącznie dla subskrybentów podcastów. Także no tutaj sytuacja wygląda tak, że jeżeli nie jesteście subskrybentem, no to mówię, to będziecie mieli okazję zapoznać się z tymi trzema opowieściami. Każda z nich to jest historia na około 20 minut i odpowiednio są to a little extra Christmas money napisane przez i przeczytane przez Davida Alta i L Bentleya i do tego mamy historię zatytułowaną Lights napisaną przez Michelle Pollock i przeczytaną przez Jessica MacAvoy, Corinne Sanders i Nicole Goodnight z udziałem także Petera Luisa i Davida Cummingsa oraz trzecią historię You Don't Belong Here napisaną przez Adama Greya a przeczytaną przez Petera Luisa i Jessica McAvoy. Tak jak wspominam, każda z tych historii to jest opowieść około 20-minutowa, czyli tego wolnego dostępu to jest godzina. Dla subskrybentów są jeszcze tutaj dwie historie nieco dłuższe. Ta historia numer 4 to jest The Advent Calendar i historia numer 5 to jest The Special Christmas Ornaments of Ms. Mr. Everett. Jest to, powiem wam, dosyć fajnie rozegrane pod kątem tego wolnego dostępu, dlatego że Narrator na dzień dobry zapowiada pięć historii, ale po tych trzech historiach my mamy też domknięcie, kiedy nasz narrator całej opowieści składa nam życzenia, dziękuję za wysłuchanie i żegna się z nami. Czyli, wiecie, jest jakbym powiedziałbym zadbane o to, żeby to się nie urywało gdzieś tam w środku no i ponownie, ja nie będę wchodził tutaj w jakieś szczegóły fabularne zasygnalizuję wam króciutko jak tematycznie wypadają te opowieści, bo one są dosyć zróżnicowane co jest moim zdaniem plusem. Pierwsza historia Little Extra Christmas Money opowiada o pewnym facecie, który postanawia sobie właśnie dorobić jak sam tytuł opowieści wskazuje no i on zaczyna pracować w jakimś tam magazynie tuż przed Świętami. Więc wiecie, praca na akord, praca pod dużą presją i mamy opowieść gościa, który wiecie, goni za wynikami, chodzi po wielkim magazynie z czytnikiem i tylko pakuje paczki. Tu jakieś DVD, tu jakaś płyta i tak dalej, i tak dalej. No i w którymś momencie postanawia się skusić wyższym zarobkiem na jakieś tam nocnej zmianie. No i tutaj zaczynają się dziać dziwne rzeczy, i spotka go coś niepokojącego. Nie będę wchodził w szczegóły, co polecam Wam zapoznać się z tą historią, jeżeli Jesteście zainteresowani. Druga opowieść, zupełnie inny klimat i to jest historia, która mi się bardzo mocno kojarzyła z takimi kryminalnymi, gdzieś tam true opowieściami, dlatego że ona kręci się wokół porwania pewnego chłopca i konsekwencjach tego porwania, no bo można powiedzieć, że zaginięcie dziecka zainfekowało w zasadzie tutaj całą społeczność, zainfekowało no, ten, ten, ten mikroświat jakby tutaj, który poznajemy w trakcie tego opowiadania. No i ostatnia opowieść to jest historia, no gdzieś tam też można powiedzieć klasyczna dla różnego rodzaju opowieści świątecznych, bo mamy bohatera, który jest w supermarkecie gdzieś tam, aby kupować prezenty. No i w pewnym momencie coś się dzieje, on ląduje... No, w niepokojącym miejscu, który które jest teoretycznie dobrze mu znanym supermarketem, ale wygląda na to, że niekoniecznie, nie wiem, czy w tym samym wymiarze, czy, czy, czy on się gdzieś przeniósł, no to będziecie musieli się też zapoznać z tą historią, aby się dowiedzieć, ale ten tytuł You Don't Belong Here to jest swoista mantra w tym segmencie całego podcastu no i y, mamy trzy opowieści y, tak jak mówię w tym wolnym dostępie y, zastanawiacie się jak wypada ich świąteczność no wypada całkiem dobrze, w zasadzie żadna z tych historii nie jest y, y, tak bardzo mocno świąteczna wiecie w y, y, tym aspekcie takim formalnym nie? bo tutaj nie ma zbyt wielu, nie wiem, jakichś piosenek świątecznych, jakiegoś śniegu i y, tak y, i tak dalej, i tak dalej ale te święta są wszechobecne, Nie wiem, wiecie w pierwszej i w trzeciej historii no to mamy ten aspekt taki konsumpcyjny, gdzieś tam poszukiwanie prezentów, praca przed świętami, dom handlowy tuż przed świętami, więc to jest bardzo mocno wyczuwalne ta środkowa, bardziej ta kryminalna, zatytułowana Lights ona rozgrywa się też w święta początkowo i tutaj te święta też będą miały istotne znaczenie, także wiecie Продолжение pełne warunkowanie horroru świątecznego tutaj mamy i to by wypada też całkiem zgrabnie. Tak jak wspomniałem, No Sleep Podcast to jest rzecz inna formalnie od tych wcześniejszych opowieści, od tych wcześniejszych podcastów, o których Wam opowiadałem, no bo to jest rzecz bardziej czytana, bardziej audiobookowa, ale jest to zrobione bardzo kompetentnie. Te historie są naprawdę całkiem niezłe, więc... Myślę, że to może być kopalnia m, tak naprawdę na przyszłe lata dla y, kolejnych odcinków. Przy czym ja od razu zapowiem, że tak jak y, y, raczej sygnalizowałem, ja nie będę chciał jakoś bardzo mocno powracać do tych samych podcastów. Czasem, jeżeli to będzie jakaś, nie wiem, pojedyncza historia, na którą trafi, które będę chciał wyróżnić, to będę wam zwracał uwagę ale myślę, że akurat w przypadku The No Sleep Podcast tego robić nie będę, no bo wiecie, jeżeli to są historie właśnie takie pisane pod podcast jakieś tam wzięte z Reddita, z jakichś różnego rodzaju konkursów i to są takie zbiory po naście opowieści, no to myślę, że po prostu jeżeli lubicie tego rodzaju rzeczy, to spokojnie pewnie możecie sobie sięgnąć po w zasadzie niemalże dowolny z tych specjali świątecznych i będziecie się dobrze bawić no, zresztą wiecie no, umówmy się, jeżeli podcast ma pod 600 odcinków i 24 czy zaraz 25 sezonów no to widać, że to jest rzecz, która potrafi utrzymać zainteresowanie fanów ja na pewno się przy tych historiach dobrze bawiłem i chociaż całościowo ten dzisiejszy zestaw oceniam niżej niż te historie, które zaserwowałem Wam przed tygodniem, to myślę, że dla fanów świątecznych horrorów tutaj znajdziecie, jeżeli sięgniecie po te podcasty, po te odcinki, to znajdziecie tutaj także wiele dobra dla siebie. No i póki co ja, czy udaje mi się trzymać tego, co zapowiedziałem, że nie będę raczej sięgał po rzeczy, które mnie nie porwały, a już takie trafiłem i co najmniej dwa, trzy odcinki świątecznych horrorów, które gdzieś tam wpadły mi na radar, zostały przeze mnie skreślone jako niezbyt godne uwagi rzeczy i stwierdziłem, że nie będę ich Wam nawet polecał i tutaj o nich opowiadał, no bo po co serwować Wam coś, czym się rozczarujecie Strata czasu, skoro tyle dobra na Was czeka. Za dzisiejszy odcinek dziękuję Wam bardzo. Tak jak przed tygodniem, podzielcie się wrażeniami, jeżeli sięgnęliście po którykolwiek z tych podcastów, po którykolwiek z tych odcinków. Polecajcie mi także kolejne podcasty, jeżeli właśnie macie coś ciekawego na radarze. Postaram się je sprawdzić i też upublicznić je być może w jednym z kolejnych odcinków. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!